Odcinek 60 Matura Wiosna 1946 Żywność jest szczególnie droga na przednówku. Normy swetrowej teraz nie wyrabiamy, gdyż przyłożyłam się porządnie do nauki. Jest bardzo ciężko, a mimo to dni zaczęły mi uciekać w tempie błyskawicznym, — Ciągle mam za mało czasu na powtórzenie całości materiału, nie mówiąc już o pewnych brakach, które cały czas ciągną się za mną. Adaś robi porządek na podwórku i wokół lepianki. Nadchodzi kwiecień. Na wszystkich lekcjach nasi drodzy nauczyciele robią powtórkę, wyjaśniają nam nasze słabe punkty i wiele wątpliwości, rozwiązują problemy, a nawet... Służą indywidualną pomocą. Zupełnie tak, jakby im bardziej zależało na zdaniu przez nas matury, niż nam samym. Ale równocześnie myślę, że chcą się wykazać naszą wiedzą, w którą tyle swojego trudu i sił włożyli. Będzie to uwieńczeniem ich dzieła. 9 kwietnia 46. Wtorek. Egzamin maturalny z języka polskiego i literatury polskiej oraz literatury rosyjskiej. Pisemny i ustny. Siedzimy w ławkach, możliwie odświętnie ubrani. Na sali obie komisje. Jakoś dziwnie jestem spokojna, obojętna. Odpływam daleko myślami. Na tablicy pojawiają się tematy. — Muszę się zmobilizować. Co się właściwie ze mną dzieje? Pani dyrektor podchodzi do mnie i pyta cicho. — Basiu, dlaczego nie piszesz? — To mi wystarczyło. Zaczynam pisać i rozpisuję się na dobre. Potem jest egzamin ustny. Ciągniemy losy. Wyciągam moją szczęśliwą szóstkę. Tego pierwszego dnia poszło nam wszystkim zupełnie dobrze. Wielka radość nasza i naszych nauczycieli. Ale co będzie jutro? Jutro przedmioty ścisłe. Też egzamin pisemny i ustny. Zaczynam gorączkowo powtarzać, przerzucać kartki zeszytów i wszelkich możliwych notatek z matematyki i fizyki. Siedzę do późna w nocy przy kaganku. Nawet nie wiem, kiedy kaganek zgasł, a ja... Trzymając go cały czas w ręce usnęłam. Zaczyna już świtać. Wybiegam przed lepiankę. Jest piękny, słoneczny poranek. Jeszcze dość chłodny. Dziesiąty kwietnia. Dzień mojego zwycięstwa lub klęski. Boże, dopomóż mi. Uczyłam się przecież uczciwie. Już więcej nie jestem w stanie. Nie mam już sił. — Dopomóż, żeby ten drugi dzień egzaminu wypadł pomyślnie. Wierzę, że mi dopomożesz. Matko Boża, otocz mnie swoją opieką. Przychodzę na salę z minutowym opóźnieniem. Jestem bardzo zdenerwowana. Czekamy. Zadania są już wypisane na tablicy. Przepisuję je na arkusz papieru leżący przede mną. Jaki piękny, biały arkusz. a szkoda go na zadania matematyczne, pomyślałam. W pierwszej chwili wydaje mi się, że w ogóle nie wiem, o co chodzi. Powoli uspokajam się i zaczynam liczyć. Jest coś źle, zaczynam liczyć od początku i znów nie wychodzi. W pewnej chwili pani Doda, przechodząc koło mnie, wskazuje mi niepostrzeżenie, gdzie zrobiłam błąd. Jak bardzo jestem jej za to wdzięczna. Nie zdążyłam rozwiązać wszystkich zadań, a i tych, które zrobiłam, nie rozwiązałabym poprawnie bez nauczycielsko-koleżeńskiej pomocy. Były bardzo trudne. Fizyka przebiega w podobny sposób. Natomiast egzamin ustny nie jest trudny. Ktoś z Komisji Rosyjskiej Zadaje mi pomocnicze pytania. Spojrzałam na panią Turską. Jest zadowolona. Podziękowano mi. Na korytarzu wzajemna wymiana uwag na temat egzaminu. Jedni denerwują się bardziej, inni mniej. Nagle ktoś mówi. Przestańmy się denerwować, bo to już nic nie pomoże. Natomiast cieszmy się z całego serca. Bo być może już za kilka dni... Będziemy wracać do Polski, słyszycie? Na naszych umęczonych twarzach pojawia się najpierw uśmiech, który stopniowo przechodzi w wielką radość. To nic, że nie znamy jeszcze wyników matury. To nic, że jesteśmy głodni, niedospani, utrudzeni. To nieważne. — Ważne jest to, że jesteśmy w przededniu powrotu do Polski. Dziś idę wcześniej i spać. Jak dobrze jest wypocząć. Następnego dnia otrzymujemy od naszego kochanego tatusia tysiąc czterysta rubli na drogę. Wysyłamy do koszalina telegram o nadejściu pieniędzy. 12 kwietnia dowiadujemy się... Że wszyscy bez wyjątku zdaliśmy maturę. Naszej radości nie ma końca. Bo jednak z pewnym niepokojem czekaliśmy na ogłoszenie wyników. A więc szkoła średnia ukończona. W domu również wszyscy cieszą się moim sukcesem, a babuszka mówi: Byłam pewna, że zdasz. Usmarzę na kolację. Twoje ulubione pierogi. 13 kwietnia 46, szósta rocznica naszego wywozu, wówczas płacz i rozpacz, dziś radość i słońce. W polskiej szkole średniej w Semipałatyńsku wielka podniosła uroczystość. Wręczenie trzynastu uczniom świadectw dojrzałości. Czekamy. Są już wszyscy nauczyciele i przedstawiciele inspektoratu. Pani dyrektor, Kazimiera Wrubel wyczytuje w porządku alfabetycznym nasze nazwiska. Kolejno podchodzimy. Uścisk dłoni i serdeczne ucałowania. Już trzymam w ręku swoje świadectwo dojrzałości numer siedem. Czytam. Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisariacie Oświaty RFSR Świadectwo dojrzałości Piotrowska Barbara, urodzona 31 maja 1927 roku w Lwowie, ukończyła pełny kurs dziesięcioletniej Polskiej Szkoły w Semipałatyńsku. Kazachska SSR i w ciągu lat nauki wykazała bardzo dobre zachowanie oraz otrzymała następujące stopnie. Z języka polskiego dobry, z literatury polskiej dobry, z literatury rosyjskiej bardzo dobry, z języka angielskiego dobry, z arytmetyki dostateczny, z algebry dostateczny, z geometrii dobry Z trygonometrii – dostateczny. Z przyrodoznawstwa – bardzo dobry. Z historii – dobry. Z historii Polski – dobry. Z geografii – dobry. Z geografii Polski – dobry. Z fizyki – dobry. Z chemii – dobry. W Semipałatyńsku, dnia 13 kwietnia, 1946 roku. Nauczyciele Jan Kotowicz Tichomirowa Szczepanowska Piątkiewicz E Turska S Fabian. Dyrektor Szkoły K. Wrubel. Na odwrocie, to samo w języku rosyjskim. Przedstawiciel inspektoratu przemawia do nas bardzo krótko, gratuluje i żegna się. Zostajemy sami, we własnym gronie. Nie ma przemówień, są serdeczne rozmowy, nasze podziękowania za trud i pracę nad nami, za przekazywanie nam wiedzy i dobra, za kształcenie naszych charakterów, za niemal indywidualną pracę nad każdym z nas. Dziękujemy naszym nauczycielom za wszystko, za to, że nie pozwolili nam się załamywać w tych strasznych warunkach we wspólnej walce o przetrwanie. Oni z kolei dziękują nam za dwa lata wspólnej nauki podczas mrozów i upałów w głodzie i chłodzie, ale zawsze z wielkim zapałem i entuzjazmem do zdobywanej wiedzy. To dobrze, że tak bardzo wymagali od nas porządnego uczenia się, mimo wszystko i na przekór wszystkiemu.